Cześć wszystkim, e, mam na imię, e, imię Alicję i e, jestem marką policzką. E, bardzo się cieszę z, z tego dzisiejszego spotkania, nie, nie ukrywam, że się trochę stresuję. Dopadła, Dopadła mnie też choroba, e, ale tak, e, tak sobie myślę, wiecie, właśnie w tym temacie, nie? tego w ogóle kroku drugiego e, i uwierzenia w siłę wyższą, że tak dzisiaj na to patrzę, nie? że nawet ta moja choroba, to, że się jakoś tam rozchorowałam, to jest to dla mnie jakiś nie, znak od tej siły wyższej, że może ja muszę zwolnić, a może nie powinnam, bo ostatnio bardzo się, że tak powiem, wkręciłam w morsowanie i gdzieś tam codziennie wiecie, siedzę w zimnej wodzie w jeziorze, że to jest po prostu dla mnie jakiś znak, nie? że ja nie muszę się na to wściekać, czy robić będąc chorą jakichś nie nieodpowiedzialnych rzeczy, tylko po prostu mogę się zatrzymać i pomyśleć sobie, że, że, że okej, okay, że na tą chwilę jakby tak ma być i że może to mi jest do czegoś potrzebne. To tak sobie przed tą spikarką właśnie, właśnie pomyślałam. Rozumiem, że mnie słychać, tak Sylwio? Dobra. Jest w porządku. Okay. Dobra, to ja też tak, tak powiem krótko, krótko o, o sobie, więc tak, jestem alkoholiczką, ale mam też inne, inne uzależnienia, jestem też narkomanką, jedzeniacholiczką i też, że tak powiem, mam problem z relacjami, natomiast no właśnie, ten mój alkoholizm no to tak jak, wiecie, już jak zaczęłam przeźwić i, i dzisiaj na to patrzę, to on się zaczął już tak naprawdę w dzieciństwie u mnie, nie? Czyli ja zawsze właśnie czułam się jakaś inna i czułam, wiecie, miałam w sobie tą pustkę, nie? Którą dzisiaj, no, wypełnia mi właśnie relacja, z, między innymi relacja z siłą wyższą, tak? Dzisiaj mam taki stan, że nie czuję tej pustki, ale odkąd pamiętam, miałam coś takiego i jakby mimo, że pochodzę z tak zwanej dobrej rodziny, moi rodzice nie byli uzależnieni, ja byłam jestem jedynaczką i, i mogło się wydawać, że, no, że miałam szczęśliwy i kochający dom, to tak, tak naprawdę od, od dzieciństwa y, czułam tą pustkę i bardzo szybko zaczęłam się w ogóle uzależniać nie, od, od, od różnych rzeczy. I pierwszą taką rzeczą to już wiecie, w wieku nawet, kurczę, już od przedszkola gdzieś tam w ogóle zaczęły mi się jakieś mało zdrowe relacje z koleżanką, nie z przyjaciółką. Ale tak mówiąc do brzegu, to jeśli chodzi o alkohol, to jakiś taki pierwszy kontakt miałam, pod koniec szkoły podstawowej, czy tam siódma, ósma klasa i doskonale też pamiętam y, tą, tą sytuację, bo to było jakaś, jakieś ognisko z, z okazji zakończenia y, szkoły. Ja pamiętam, że ja wtedy tam y, już pierwszy raz się upiłam i piłam tyle, ile y, pili chłopcy, nie? I mi się to, to bardzo podobało. W, liceum, y, w też na imprezach piłam Dużo, nie? I, I zawsze mi się podobało, że, że mam mocną głowę. To już się też tak zdarzało, że, że urywał mi się film. I powiem tak, ja już myślę, w wieku 19 lat byłam mocno, już byłam mocno uzależniona, nie? I między 19 tak naprawdę a 21 rokiem życia to już zaliczyłam takie swoje totalne dno, łącznie z padaczką poalkoholową, byciem w różnego rodzaju miejscach, w których nie planowałam się znaleźć. I tak naprawdę, wiecie, z doprowadzeniem się do, do takiego stanu, że nie byłam w stanie już nic kontrolować. W bardzo, w bardzo krótkim okresie się stało, tak? jakby do tego, to, że zostawił mnie facet, to już był dla mnie taki w ogóle punkt, że mi już na, na niczym nie totalnie nie zależało, nie? I w 2008 roku trafiłam na, na terapię zopiniętą, tam poznałam swojego męża, bardzo szybko, bardzo szybko urodziłam potem córkę i, i wiecie, i tak naprawdę, czyli ja już w AA no byłam mając w zasadzie 21 lat, nie? Bo gdzieś tam od razu, od razu z terapii też też, też chodziliśmy na, na mitingi. I natomiast jak zaczęłam zachowywać abstynencję i rzeczywiście zobaczyłam, że to życie na trzeźwo jest fajne, że mi wychodzi, urodziła się Laura, no, no miałam mojego męża i ja wtedy sobie pomyślałam, że kurczę, wiecie, tak, tak naprawdę mi AA nie jest potrzebne, no bo ja mam uzależnionego męża i my w zasadzie to meeting mamy codziennie i zresztą to był jeszcze taki czas, że było dosyć mało kobiet w AA i ta średnia wieku też była jakby dużo dużo wyższa i ja miałam wszystkie wymówki, żeby nie skorzystać wtedy z programu, nie? Ja w ogóle nie miałam takiego e, poczucia, że mi jest potrzebne e, coś więcej, nie? Jakaś siła wyższa. Nie, ja, ja wiedziałam, że ja muszę się ogarnąć e, i po prostu, no, zacząć żyć, odnosić sukcesy e, i po prostu nie pić, nie? No i, że tak powiem, w moim przypadku to nawet yy, dosyć, chwilę mi to wychodziło, bo ja miałam sześcioletni taki okres y, abstynencji, y, w którym, y, no właśnie udało mi się i zbudować związek, i, i, i wychowywać córkę, i założyć firmę, i osiągać sukcesy zawodowe. I y, y, y wiecie... Przeczytam może taki fragment, nie, który dzisiaj e, znalazłam w 12 na 12. Nadal uważaliśmy, że powinniśmy być w miarę uczciwi, wyrozumiali i sprawiedliwi, a także ambitni i pracowici. Byliśmy przekonani, że te proste zasady przyzwoitości i, właściwo, i właściwego postępowania zupełnie nam wystarczą. Przestrzeganie tych prostych zasad wystarczało do odnoszenia materialnych sukcesów, dzięki których poczuliśmy się zwycięzcami w grze życia. Było to podniecające i dawało posmak szczęścia. Po cóż więc mielibyśmy się przejmować teologicznymi abstrakcjami i praktykami religijnymi albo stanem naszej duszy, tu czy w zach światach. Tu i teraz zupełnie nam wystarczało. Wola zwycięstwa przeniesie nas przez wszystko. I wtedy właśnie alkohol zaczął mieszać nasze szyki. Słuchajcie, dopóki jakby wszystko szło dobrze i szło po mojemu, no to ja się też jakby czułam dobrze, choć tak naprawdę jak sobie przypomnę teraz, to, to też nie była taka, wiecie, bezwzględna uczciwość, nie? Bo ja miałam jakieś nawracające właśnie problemy bulimiczne, gdzieś tam mimo wszystko się regulowałam, bo ja na tamten czas w ogóle, wiecie, nie miałam świadomości co to tak naprawdę jest trzeźwienie? Dla mnie się liczyło, że ja e, po prostu e, nie piję i, e, i odnoszę sukcesy, nie? I jakby to mi dawało to poczucie szczęścia. Natomiast przyszedł taki moment, e, który był takim właśnie, wiecie, sprawdzianem, mnie, e, Okazało się, że mój wspólnik jest czynnym narkomanem i ja już wtedy... No, wiecie, wcieliłam się nawet w, w rolę takiego boga, czyli nie dość, że sama sobie poradzę, to jeszcze jego uzdrowie, zajmę się całą firmą i w ogóle zrobię to sama bez, bez proszenia e, o pomoc. E, no i bardzo szybko, bardzo szybko poległa mnie, I, e, i wiecie, i tak, i, i wrócił jeszcze narkotyki, przyszły leki, powrócił alkohol i to się stało bardzo szybko, nie, i mi wtedy do głowy też nie przyszło, żeby przyjść do AA. Gdzieś tam próbowałam jakichś pojedynczych spotkań z terapeutą, no i, i tak, słuchajcie, funkcjonowałam przez trzy lata, Potem, potem jakieś swoje takie narkotykowe z kolei dno, dno osiągnęłam, bo zostałam zatrzymana przez, przez policję. Natomiast tak i miałam potem półtora roku abstynencji, natomiast tak już idąc do brzegu, to, czyli ten mój taki nawrót i powrót do czynnych uzależnień trwał od 2014 do 2020 roku, nie? Gdzie ja po prostu yy, ja wiedziałam, że ja jestem uzależniona, nie? Natomiast próbowałam y, wrócić do tej abstynencji y, sama, nie? I po prostu i, co, co chwilę się potykałam. Jak udawało mi się zatrzymać, że tak powiem, jedną substancję, to za chwilę wchodziłam w coś innego y, i, i kończyło się mniejszym lub większym dramatem, nie? Yy, nawet próbowałam w innej wspólnocie pisania programu nie? tylko, że ja wtedy no, nie byłam w stanie w ogóle jeszcze zrobić pierwszego kroku nie? więc bardzo się, bardzo się z tym wszystkim yy, boksowałam yy, no i co? i w 2020 roku yy, no, osiągnęłam takie jedno, tam się już tyle skumulowało że mój mąż mnie po prostu wystawił z domu, nie? Też byłam w bardzo złym stanie fizycznym, trafiałam na detoksy, ponieważ u mnie w domu też nie było zgody na alkohol, więc no, mój mąż wzywał policję, nie? Ja, ja po prostu lodowałam nawet 4-5 razy w tygodniu na izbie wytrzeźwie, nie? Pusknęły mnie takie naprawdę traumatyczne przeżycia i ja się nie umiałam w ogóle zatrzymać. Te traumatyczne przeżycia też jakoś powodowały, że ja to po prostu zapijałam. Nie byłam się już, wiecie, wydostać z tej matni. Natomiast jak zostałam sama, mój mąż powiedział, że to już jest dość, nie? że on nie, nie zniesie więcej mojej nieuczciwości i mojego chlania to wtedy, tak w końcu, słuchajcie, do mnie dotarło, że, że tym razem to już w ogóle też nie wystarczy, że ja będę tylko grzeczna, nie? Że i, I tak jak robiłam do tej pory, że, yy, że próbowałam być grzeczna, wszystko się układało, ja wracałam do pracy, tylko, że żeby odzyskać rodzinę, to ja yy, muszę całkowicie zmienić moje życie, nie? To już jak przyszła ta świadomość i to był dla mnie też ten pierwszy krok bezsilność i Yy, i wiecie, ja wtedy yy, jakby wróciłam, yy, wróciłam do mojej, do mojej terapeutki, nie? z terapii na, na Kolskiej, yy, jakoś tak poczułam, że to jest osoba, jeżeli ja jej zaufam i że ona może być, yy, być moją siłą wyższą, większą, mnie na tamten moment, że to jest po prostu, że ja sama sobie nie poradzę, yy, Mam tą terapeutkę, zaczęłam też yy, w ogóle, wiecie co, mieć takie przekonanie, że tak naprawdę te moje wszystkie obsesje i że to też może mi tak naprawdę pomóc tylko Bóg, nie? Tylko przyszła już gdzieś taka właśnie myśl, że, że ten Bóg jest i On na mnie czeka, tylko ja totalnie nie wiedziałam w ogóle, jak nawiązać tą relację, nie? Na szczęście, no właśnie, moja siła wyższa postawiła mi na drodze właśnie Panią Grażynę, e, która mi pomogła, nie? Która mi pomogła i wiecie, to jest niesamowite. E, e, ona, że tak powiem, tą terapię e, właśnie robiła też ze mną w takim e, po prostu e, nurcie wiary, nie? I ona, na, po prostu jak tylko do niej wróciłam, to ona mi powiedziała, że Pani Alicjo, no ja sama Pani nie, pewnie nie pomogę, nie? Ale nasz, na szczęście jest ktoś większy od nas, nie? I tym kimś jest Bóg i jeśli Pani tylko zaufa, to, to damy radę. No i tak, tak, zaczął się, tak zaczął się powoli po prostu mój proces, bo ja jakby dzisiaj też wiem i mówię to jakby no z pełnym przekonaniem, że to jest proces. U mnie to uwierzenie, że siła wyższa, czy mi, mi zdrowy rozsądek, nie, nie było jakimś, wiecie, takim objawieniem, nie spłynęło na mnie jakieś światło, nie dokonało się to w moment, tylko u mnie to był proces, ale tak naprawdę od samego początku zaczęły się dziać cuda, bo jak tylko ja po prostu, że tak powiem powiedziałam, ok, dobra pani, pani Grażyno, ja jestem w stanie, w stanie uwierzyć, yy, bardzo szybko mi odeszła, odeszła mi obsesja. I yy, yy, więc ja miałam też, wiecie, taką po prostu pojawiały się jakieś głody, nie? ale po prostu odeszła ta obsesja, ja rzeczywiście mogłam yy, na takim poziomie najpierw terapeutycznym nie rozbrajania swoich mechanizmów. Ja wszystko konsultowałam ze, ze swoją, tak bardzo, bardzo nie ufałam w e, twojej głowie. Nie? E, I co? Mm, więc u mnie takie jest moje doświadczenie, tak? Że tak naprawdę te kroki 1-3 jak gdzieś e, zaczęłam na, na terapii. E, Natomiast, no, będąc, wiecie, na terapii, tak, po pierwsze miałam takie przekonanie, znaczy taką myśl, nie, że, że terapia się kiedyś skończy, a po drugie miałam fantastycznych kolegów, który, którzy trzeźwieli trochę dłużej i oni już robili program, nie, ja widziałam, kurczę, jakie u nich się dokonają zmiany. Z jednym, z jednym kolegą byłam na oddziale na Kolskiej, więc znam go, wiecie, jeszcze z takiego też początku jego trzeźwości i kurczę, ja widziałam, co, co się stało po prostu podczas robienia programu i ja po prostu, wiecie, tak zdrowo im pozazdrościłam, mnie. I pomyślałam, kurczę, ja też tak chcę. Też chcę być właśnie taka bardziej pokorna, użyteczna, pracować nad sobą. I pod koniec 2021 zaczęłam chodzić na meetingi. Z jednej strony chciałam już wziąć chciałam poprosić o, o program, ale miałam jeszcze dużo takich jakichś, wiecie, obiekcji, które też były dla mnie wymówką, że ten program jest teraz robiony tak szybko i tak dalej. Natomiast w kwietniu 2022 roku pojechałam na warsztaty do Józefowa, już z decyzją, nie? że ja na tych warsztatach po prostu nie będę marudzić, nie będę, że tak powiem, słuchać swojej głowy, tylko poproszę którąś, którąś z kobiet. Nie? I, I tam poznałam Anię, no, aż ja się po prostu wzruszam, bo, no właśnie to jest to, co dla mnie robimy siła wyższa, nie? ona mi stawia po prostu takich ludzi, jak moja sponsorka, bo ja na dzisiaj mam tak, że po prostu czuję, nie, że mój Bóg przemawia do mnie i otacza mi opieką bardzo często przez ludzi, których stawia mi na drodze, i ja wiem, że po prostu wszystkie sponsorki są cudowne, nie, ale no, nie oczekiwałam, że, że osoba, którą poproszę, będzie po prostu tak, tak cudowną sponsorką i będzie się w taki cudowny sposób dzieliła ze mną doświadczenie i, i tyle będę, będę mogła od niej wziąć. I ona mnie tak przeprowadzi przez ten program, tak? Dając mi tą siłę, nadzieję. Yy, dzieląć się yy, doświadczeniem i kurczę, ja to wiecie, uwielbiam, nie? W mojej Ani po prostu jak, jak tylko gdzieś tam moja głowa idzie w kierunku, yy, że mam jakiś problem albo wiecie, coś tam coś tam sobie yy, wymyślam takiego na zasadzie że jakoś się źle czuję że może czegoś nie robię, może czego, co, czegoś za dużo, wiecie, za, za, zaczynam po prostu się moja głowa mi produkuje, to, to Ania zawsze wiecie, powie a czy, czy modlisz się i prosisz Boga nie, o poznanie Jego woli, nie? czy w jaki sposób się modlisz i po prostu wystarczy jedno zdanie Ani i ja już wiem po prostu, co, co mam robić, nie, po prostu ta pralka przestaje mi w głowie, w głowie działać i ja wracam tego, do tego, co powinnam robić, bo z tym krokiem drugim to jest też tak, że ja na dzisiaj, wiecie, mam tą pewność, mam ten cudowny spokój, że jest ta siła wyższa, która chce dla mnie jak najlepiej, ale ja jestem dalej chorą osobą w procesie zdrowienia. No i moja głowa jakby często mi produkuje nie takie myśli, które... Może one nie są jakieś, już teraz nie czuję takiego, wiecie, wielkiego zagrożenia, żeby one mnie jakoś wyrywały z butów, ale ja po prostu na, tracę często dużo jakiegoś takiego czasu, który mogłabym wykorzystać na bycie użyteczną, a nie na myślenie o sobie, nie? I tego, co, co mam w głowie. Yy, bo ja wiem, jak się powinnam modlić, nie? Ja powinnam prosić Boga, żeby On mnie jakby ulepił po swojemu, żebym była y, użyteczna i, i prosić jakby o poznanie jego woli, bo, y, bo, y, bo to jest wtedy jakby wiara i to zaufanie, nie? nie? można mieć dwóch rzeczy naraz, które ja zawsze chciałam mieć, czyli ok, chcę wierzyć, y, chcę, żeby się ktoś mną opiekował, ale trochę na moich warunkach, nie? Czyli, y, czyli dostawać po prostu to, czego, czego ja bym chciała. No nie. I to jest też to, co po prostu jest w Wielkiej Księdze. Ja na takie modlitwy też zmarnowałam sporo czasu, nie? I na takie myślenie. Mhm. Yy, zmarnowałam, zmarnowałam dużo, dużo czasu. Yy, nie wiem, czy yy, takiego usłyszałam przed chwilą, że jeżeli Boga nie ma, nie? Okej. Okay. Ja... Yy... Ja też mam takie doświadczenie, że jak, jak ja nie umiałam tej relacji nie, nawiązać z Bogiem, to dla mnie właśnie siłą większą byli po prostu inni ludzie, tak? Meetingi, właśnie moja terapeutka, ktoś, kto po prostu... Ja nie miałam tak, że dla mnie mogło być to, nie wiem, krzesło, czy łóżko, czy... Ja jakby, okej, okay, miałam także siłą większą mogli być inni ludzie, a ta jakby siła wyższa, większa po prostu też się zamieniła w siłę wyższą. W moim przypadku jest to Bóg, nie? Ja też się dzielę, dzielę swoim doświadczeniem. Wiem, że można mieć zupełnie inaczej. Natomiast no jakby to jest, to, jest, to, jest, to jest moje doświadczenie, nie? Ja też sobie tak myślę, że, że gdzieś tam na końcu ta, ta siła większa i tak jest jedna, tak, niezależnie od tego, jaką religię po prostu yy, praktykujemy. Tak, jasne. Okej, okay. ja ci rozumiem. Dzięki, dzięki. W sumie, wiesz co, o tyle fajnie, że ten temat poruszyłeś, bo ja na przykład w swoim takim w ogóle, bo mnie był to proces, ja miałam bardzo duży bunt na, na Kościół, na Księży i też w ogóle mi się przewijały takie myśli, nie? że jeżeli jest Bóg, to dlaczego są wojny i tak dalej, tylko... Moje, moje dzisiaj jakby takie doświadczenie, mi się myślenie zmieniło na taki sposób, że to, to nie Bóg jest zły, nie? Tylko y po prostu ludzie są źli. Y i to wszystko, co się dzieje, to, y to niestety po prostu robią ludzie, nie? A nie Bóg. My dostaliśmy wolną wolę, tak? I każdy z nas po prostu e, swoją energię może wykorzystać e, albo w czynienie dobre, albo w czynienie zła. Ale to jakby, nie, nie, chcę, też, e, nie chcę też z tym polemizować. E, natomiast e, to też jest jakiś e, chciałam o tym wspomnieć, tak? Że u mnie też to był na przykład w ogóle taki proces, nie? Od obrażenia się na instytucje, e, czyli gdzieś ja tak po prostu do tej y, wiary podchodziłam y, pomalutku i widać było, bo dla mnie wiecie, ten krok drugi bardzo wiąże się z pokorą i z otwartym umysłem ten otwarty umysł to jest właśnie dla mnie wyzbycie się takich moich y, na tą chwilę uważam błędnych, nie? Przekonań y, właśnie a propos wiary y, jakakolwiek by ona nie była, jakikolwiek religii, jakichś takich moich zakorzenionych, błędnych przekonań, nie? Tylko otwartość umysłu, czyli co alkoholicy, którzy osiągnęli trzeźwość, z czego oni skorzystali, nie? Co, co, co, co oni wzięli, tak? I po prostu spróbowanie tego samego, tak? Bo ja tak naprawdę, ja też da, A przyszłam po, po to, żeby być trzeźwa, a jak to mówi spo, moja sponsorka trochę tutaj spopuguje, dostałam w ogóle po prostu coś, czego nie oczekiwałam, nie? Przede wszystkim jest to ten spokój, yy, ale jest to właśnie też y, po prostu wiara, nie? Yy, ale był to, był to u mnie proces, to ja też po prostu tego tak wszystkiego od razu nie kupiłam, ja musiałam się z tym wszystkim, że tak powiem, troszkę poboksować, yy, żeby być jakby dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem. E, dobra, wiecie co, tak naprawdę jest, minęło mniej więcej e, pół godziny, przyznam też, że się trochę tak e, wybiła mnie e, z rytmu i być może są jeszcze jakieś rzeczy, o których e, chciałam wspomnieć. Chciałam przede wszystkim e, no, wszystkich, wszystkich zachęcić do tej podróży nie? przez program, bo... Ona po prostu zmieniła moje życie. Ja chciałam tylko po prostu nie pić, tak? Nie oczekiwałam, bo, bo też nigdy, wiecie, nie doświadczałam takich rzeczy, nawet w okresach abstynencji, jakie dostałam na programie. Jakby mi ktoś, wiecie, powiedział kiedyś, że ja w ogóle z własnej woli będę chciała być jakoś użyteczna i że ja się będę źle czuła, jak ja nie będę użyteczna, to w ogóle dla mnie jakiś był kosmos, nie? Kasa, wygląd i dobre samopoczucie, tak? To były jakieś takie e, moje priorytety, nie? I ja zawsze myślałam, że e, tym załatwię e, tą swoją e, pustkę wewnętrzną. E, no ale okazało się, że no właśnie dzięki programowi, dzięki po prostu wam, nie? E, e, mi ten zdrowy rozsądek e, zaczął wracać dziś na tym meetingu jest moja pierwsza podopieczna, która też jest mi postawiona przez, przez moją siłę wyższą, tak? I to po prostu tak działa, jeżeli ja wierzę i wykazuję chociaż, wiecie, trochę, nie? Trochę pokory, bo ja zawsze chciałam być najlepsza albo najgorsza. I, bycie, i chęć bycia czy najlepszą, czy najgorszą to jest zawsze brak pokory, nie? Ja dzisiaj się staram być po prostu taka, słuchać, słuchać się w, w to, co właśnie mówi, mówi, do mnie, mówi do mnie Bóg on bardzo często, to nie jest tak, nie, że, że ja jestem jakaś nawiedzona, tylko po prostu on bardzo często mówi przez innych ludzi, albo przez to, co mnie spotyka i jak ja już dzisiaj jestem, jestem chwilkę w tym zdrowieniu, to po prostu potrafię się zatrzymać w takich sytuacjach, nie? I zobaczyć, kurczę, Alicja, on do ciebie mówi, nie? On do ciebie mówi i, i pokazuje Ci, co masz robić. Dzięki.